Stanie środowiska. Odkąd pamiętam, to ja zawsze należałem do jakiejś takiej grupy, którą można by było nazwać gettem. Miałem zresztą czasem zapędy, żeby pójść po bandzie, na przykład w podstawówce. Jako jedyny facet zgodziłem się zatańczyć w parodii jeziora łabędziego. Teksty w stylu balet dla pedałów to się za mną ciągnęły potem jeszcze miesiącami w liceum na przykład obracałem się wśród mangowców tak, tak <śmiech> wiem e, i wśród scenerów komputerowców, ranie, grafików i tak dalej na studiach dla odmiany bratałem się z samorządowcami studenckimi z parlamentarzystami studenckimi, nawet byłem członkiem prezydium teraz e, oprócz tego, że <śmiech> robię różne rzeczy, to przede wszystkim bujam się w środowisku komiksowym i podcastowym i te środowiska pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne chociaż y, trochę różne przyczyny sprawiają, że można je uznać za getta komiksowo jest gettem ze względu przede wszystkim na odium jakie się za komiksem ciągnie że to rozrywka dla półmózgów że głupie obrazki dla dzieci takie wiecie, Donald z gumy do rzucia i poza tym to niszczy i jak się już ktoś nauczy czytać to nie wypada taki stereotyp pokutuje i mimo, że media i ludzie zalecają się do komiksu czasem jak jest im to wygodne a niektórzy dostrzegają faktycznie jego wartość to stereotyp jest stereotypem ma to do siebie, że jest nieprawdziwy uporczywy i wieczny <śmiech> jeśli chodzi o podcasting to jest to środowisko typu getta właśnie ze względu na swoje niewielkie rozmiary komiksiarzy w Polsce e, takich aktywnych jest prawdopodobnie kilka tysięcy czytelników okazjonalnych może kilkaset nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, nie chcę się tu bawić i, i się wygłupiać Podcasterów prawdopodobnie moglibyśmy w ogóle ludzi gdzieś tam, którzy otarli się z tym ruchem zamknąć poniżej pół tysiąca na cały kraj. W pierwszym katalogu podcastów, tym, który jest pod adresem podcasty.info jest niecałe 300 podcastów. Niecałe 300. I mówimy tu o produkcjach gromadzonych od paru lat, z czego spora część jest martwa. E, mniej więcej podobna liczba jest w archiwum podcastowym Vincentego na Chomiku. Prawdopodobnie jedynym realnie e, takim pozytywnym, właściwym miejscu, gdzie rzeczywiście można trafić na prawie wszystko. Chociaż braki są spore. Sam spędziłem w tym tygodniu ładnych kilka godzin na uzupełnianiu brakujących odcinkach odcinków w niektórych podcastach i na uzupełnianiu brakujących podcastów. Mówimy tu więc o tym, że przez te ostatnie 7 lat, kiedy polski podcastnik istnieje, powiedzmy 6, zaangażowało się w niego być może 500 osób. Prawdopodobnie słuchaczy jest 2-3 razy tyle, Czyli całe środowisko możemy zamknąć być może w Polsce w trzech tysiącach, a być może nawet nie. Z tym, że to jest trudno ocenić tak samo jak hmm, trudno jest ocenić prawdziwy rozmiar czytelnictwa komiksów. Można oczywiście tam, jest łatwiej szacować nakłady, które schodzą w wydawnictwach i liczyć na jakiś respons, natomiast środowisko jako takie, jego rdzenie jest aktywne zawsze w obydwu przypadkach w internecie, w komiksowie jest to być może około tysiąca osób w podcastowie prawdopodobnie około 50. mówię tu o ludziach którzy gdzieś tam kojarzą większość, kojarzą produkcję, kojarzą autorów kojarzą ludzi związanych z branżą podcasting polski to jest getto najczystszej wody. Obydwa te środowiska też podobne są pod wieloma względami. Na przykład pod takim względem, że wszyscy w nich się kłócą. To jest przypadłość Polska, gdzie trzech Polaków, tam cztery partie i pięć pomysłów. W komiksowie wygląda to trochę inaczej. Wszystkim dlatego, że jest tych ludzi dużo, to jest sporo Takich powiedziałbym podgrób, podkółek miziania pytką w szyjkach, jakichś takich podsekcji gromadzą się wokół kilku różnych ośrodków. Są w zasadzie cztery, powiedzmy pięć dużych takich portali informacyjnych i kilka specjalistycznych ośrodków takich jak Bad Cave, DC Multiverse każdy z tych ośrodków gromadzi jakąś ekskluzywną grupę użytkowników część z nich ponadto wymienia się głównym takim, taką agorą polskich komiksiarzy przez kilka lat było forum Gildi, gdzie tam kilkaset osób brało się regularnie załby Toczyły się wojny podjazdowe, banowanie, odbanowywanie, trzymanie jednej strony, drugiej strony, ścierały się frakcje. Generalnie kłótnie potrafią być długie i krótkie. Na przykład naczelny odgrzebanego ostatnio Krakersa do tej pory ma ból dupy o to, co 10 lat temu wypisywał na temat Krakersa i jego samego naczelny produktu w swoim magazynie i nie omieszkał wyrazić tego ja nigdy nie przegapię okazji, żeby dokowawać autorowi konstruktu a autor konstruktu nigdy nie przegapi okazji, żeby poskarżyć się na zawisnych ludzi i złą krytykę niekonstruktywną i tak to się kręci czasem też żartobliwie ludzie wyciągają sobie spinki sprzed wielu lat, że ten autor z tamtym autorem to kiedyś coś tam natomiast jest to bardzo płynne, mało jest sytuacji, żeby ludzie tak jak w przypadku wspomnianego krakersa i produktu przez lata aż tak długie żywili urazę większość tych podziałów z czasem umiera spowodowane jest to między innymi tym mam wrażenie, że my komiksiarze spotykamy się bardzo często na żywo w swoich miastach, gdzieś tam e, przyjeżdża ktoś z Krakowa, no wiadomo Krakowo Wiochan, ale jak przyjeżdża do aglomeracji to ludzie z Mazowsza zawsze przyjmą z dobrego serca takiego kuzyna z prowincji, podejmą piwem spotkają się tak samo jak e, ktoś z Poznania jeździ do Gdańska czy ktoś z Wrocławia zagląda do Szczecina bądź odwrotnie ze Szczecina do no Wrocławia się przeprowadza a nie daj Bóg pojawi się w Opolu, to zawsze jakoś tam ludzie się spotykają, oprócz tego jest naprawdę ogromna ilość tego tak nie widać, ale jest ogromna ilość imprez komiksowych w świadomości takiej ogólnej funkcjonują dwie, wiosenna w Warszawie i jesienna w Łodzi i oprócz tego jeszcze letnia impreza na Wybrzeżu, no i gdzieś tam Poznań zaczyna wyrastać na takie centrum, ale praktycznie nie ma miesiąca, żeby Jedna, czy nawet czasem dwie małe, lokalne imprezy się odbyły. Wszyscy ci ludzie spotykają się i generalnie tak jak łatwo rzucać sobie bluzgami w twarz w internecie, to na żywo jak się siedzi w piwie, to jednak łatwiej jest sobie podać rękę. W związku z tym te urazy, czasem zadawnione i czasem przyznaję, ja też kilka takich żywie, jednak e, niemożliwe do zniesienia w ten sposób, często się zacierają. W podcastowie tego nie ma podcastowo to jest środowisko, które spotyka się dużo rzadziej. Jeżeli już odbywają się spotkania, to w zasadzie tylko takiego typu, powiedzmy, towarzysko prywatnego. Nie ma imprez w ogóle dużych. Odbył się do tej pory jeden zlot podcasterski, na którym tam kilkadziesiąt bodajże osób się pojawiło. Nie wydarzyło się na nim chyba nic wiekopomnego, bo była to impreza również stricte towarzyska, ale też z relacji, które słuchałem, a których bardzo długo nie było, bo nikt nie chciał nic mówić. Nie dostaliśmy nowej pary jako środowisko, nie pokazały się nowe trendy, nie zarysowały się nowe pomysły. Takie przynajmniej wrażenie ja odnoszę. Yy, środowisko podcasterskie jest bardzo małe i bardzo młode, bo tak jak mówiłem, 6 lat, ale w pozorom bardzo skostniałe. A ludzie lubią dzielić się w nim na grupy. Na samym początku kiedyś był katalog Kozielskiego poprawcie mnie jeśli źle mówię bo być może źle mówię <śmiech> i tak zwany tygodniowy przegląd polskich podcastów nie wszystkim podobała się jego sztywna taka dosyć schematyczna formuła w związku z tym powstał podcastofon ogromna radość przy okazji podcastofonu powstał również katalog podcastów rzecz bardzo ważna <śmiech> i reklamowana jako taki najważniejszy katalog w Polsce. Natomiast po roku mniej więcej okazało się, że podcastofon nie spełnia swojej roli, a katalog podcastów nie jest tym, czym według mnie katalog powinien być. Przede wszystkim tutaj zarzuty. Jest to katalog aktualnie publikowanych podcastów. Jest to katalog, w którym znajdziecie tylko i wyłącznie rzeczy które teraz się ukazują. Nie macie szans na archiwalia, dlatego że stare rzeczy są z katalogu usuwane. I niestety taka ta niepełność w przypadku podcastofonu, który jest omówieniem audycji z katalogu, nie jest problemem, bo i tak nikt nie omawiałby podcastów, które się na przykład od roku czy dwóch nie ukazują, ale katalog jako taki powinien takie miejsce zbierać. Tak jak mówiłem, pod tym względem Vincenty, w którym nawigacja jest koszmarna, bo oprócz tego, że ma nazwy, to nic nie wiadomo, co to jest za podcast, o czym to jest podcast. Nie każdemu mówią e, cokolwiek takie nazwy, jak Radio Dash na przykład, albo Konsolidacja albo jeszcze coś tam innego no to jest ryzyko podobnie jest z tym starszym katalogiem, który zbiera dużo rzeczy, ma opisy i jest ok, natomiast jest koszmarnie trudny w przeglądaniu bardzo nieprzyjazny dla użytkownika drugą wadą katalogu tego, o którym mówię, katalogu podcastów jest to, że nie wszyscy w nim są dlatego, że administracja nie wyszukuje ludzi musisz wiedzieć, że jest katalog i musisz się do niego zgłosić, jeżeli chcesz dostąpić zaszczytu, a nie wszyscy chcą w nim być. Nie będę wracał do tego tematu, obiecałem sobie, że nie będę już darłacha z tego. E, powiem tylko jeszcze, że podcastofon pod tym względem, oprócz tego, że omawia tylko część polskich podcastów, wiem, że to jest nierealne, żeby omawiać wszystko, co się w danym tygodniu ukazuje, bo wbrew pozorom jest to e, od kilkunastu do kilkudziesięciu pozycji. E, Działa też w sposób wybiórczy. Andrzej, przepraszam, ale cały czas mi ta sprawa przeszkadza. Zresztą wyjaśniliśmy to sobie, więc nie będziesz miał żalu. W podcastofonie nie są omawiane podcasty, które nie pasują prowadzącym ze względów ideologicznych, światopoglądowych i innych. Ja to rozumiem i to szanuję. Natomiast dla mnie sprawia to, że taki przegląd traci sporo na wartości. Być może trzeba zrobić subiektywny przegląd i wybierać zamiast topów tygodnia to po prostu y, decydować wcześniej i omawiać je. W tym tygodniu najfajniejsze było to, w tym tygodniu najważniejsze było to. Być może to byłaby jakaś tam y, droga do zażegnania tych bolączek. Cóż, środowisko jest małe. Tak jak komiksiarze mają ileś tam swoich for, to podcasterzy nie. Podcasterzy mają zamkniętą grupę na Facebooku, do której można się chyba zaprosić, albo można zostać zaproszonym, która jest kant dupy roztłud, jeżeli chodzi o propagowanie podcastingu poza ścisłym środowiskiem. Bardzo ścisłym. Do tej grupy też nie wszyscy chcą należeć. Niektórzy mają fochanie, którzy uważają, że nie ma sensu. Wszyscy mają w pewnym stopniu rację w każdym razie jest to gdzieś jakieś tam jedno z wewnętrznych kółek yy, z wewnętrznych zamkniętych kręgów, gdzie część ludzi się mieli było forum które zostało usunięte z tego co kojarzę bo był na nim mały ruch teraz powstało nowe <śmiech> ruch na nim nie będzie większy, ale mam nadzieję chociaż, że zostaną archiwalia i że zawsze coś będzie można odgrzewać. Lubię fora, które przetrzymują wszystko, co się da. Ileś tam lat wstecz. Dlatego, że dzięki nim można prześledzić trendy, można prześledzić ruchy gdzieś tam takie społeczne. Można zobaczyć, kto z kim wszykał się w 90, może <śmiech> 90 to nie, ale w 2005 roku, co kto zaproponował i czy ktoś nie wpadł już na ten sam pomysł. To są dobre rzeczy. Usywanie takich rzeczy jest bardzo złe, dlatego, że trzeba od nowa wypracowywać pewne rzeczy. Trzeba od nowa pytać się i zadawać te same pytania i oczekiwać tych samych odpowiedzi. Trzeba wszystko robić od nowa. W podcastowie generalnie, rzecz biorąc, jest tendencja do usuwania, do kasowania, do niszczenia jakichś takich rozmów i dyskusji, które komuś nie podeszły. Tak miało miejsce na podcastofonie. Sprawiło, że ja z tą inicjatywą postanowiłem się rozstać dlatego, że nie podobało mi się, że dyskusje, w których zaczęliśmy dochodzić do konsensusu były po prostu wyrzucane do śmieci. Tak samo działo się ostatnio na Facebooku, gdzie y, rozpętała się internetowa kłótnia. Sami rozumiecie, serious business. I założyciel wątku postanowił go usunąć, no bo po co się ludzie mają kłócić. Natrafiam tutaj na frazę, z którym... Często jest to działanie zasłaniane. Po co nowi mają widzieć? Po co ludzie na zewnątrz mają widzieć? Nowi rzadko czytają takie rzeczy, a nawet jeżeli czytają, to e, dobrze, bo wiedzą, że coś się dzieje, coś się mieli. Ludzie z zewnątrz nie widzą tego, bo ludzie z zewnątrz nie dają złamanego faka na podcasting, bo ich on po prostu główno wchodzi nie mają szansy trafić przypadkiem w takie miejsce i poczytać, a nawet jeżeli poczytają, to gówno wiedzą kto jest kim i nie kojarzą kto się popsztykał z kim, te wszystkie ksywy im się zlewają i naprawdę mają to gdzieś. W związku z tym takie czyszczenie śladów po swoim własnym pieniactwie jest bardzo złe. Należy trzymać takie rzeczy, chociażby po to, żeby e, kiedyś można było stwierdzić a pamiętasz, było tak i tak, nie? porównać doświadczenia nie wolno wymazywać jakichkolwiek dyskusji nie wolno niszczyć rozmów bo w ten sposób środowisko się buduje w ten sposób środowisko dochodzi do rozwiązań w ten sposób środowisko w jakiś sposób się nakręca kasowanie tego, niszczenie tego, usuwanie tego co się działo w środowisku rok dwa lata, trzy lata temu, jest działaniem na jego ogromną szkodę. Jest sabotowaniem środowiska i strzelaniem sobie w stopę. I niestety tak. Yy, Oczywiście no, są gdzieś próby skazane z góry na porażkę konsolidacji środowiska. Próba konsolidacji polskiego podcastingu może wyglądać tak, jak wyglądały pod koniec lat 90. próby konsolidacji polskiej prawicy. Praktycznie co tydzień powstawało nowe prawicowe ugrupowanie, które miało prawicę zjednoczyć. Robiło się ich tyle, że ci biedni ludzie nawet sami nie wiedzieli, ile ich w końcu jest i okazało się, że w zasadzie cała prawica to jednoosobowe partie. No, Przerysowywuje trochę, ale próba konsolidacji środowiska w taki sposób odgórny instytucjonalny nie ma absolutnych szans. Fichont próbuje robić trochę coś takiego, e Marcin bez urazy. Zawłaszczyłeś sobie nazwę Polski Podcasting. O tym za chwilę pod adresem Polski Podcasting. Próbuję robić coś, co i my próbowaliśmy robić. Myśmy chcieli zrobić kombinat, który ma gdzieś tam podcasty tematyczne. On zrobił taki jakby hub, taki węzeł z podcastami. Jemu to trochę wychodzi lepiej ze względu na to, że przyjęta formuła jest luźniejsza. Nie ustrzegł się oczywiście tych samych błędów, co i my. I myślę, że te dwie inicjatywy będą rozwijały się podobnie dokąd nas one zaprowadzą, to się dowiemy. Marcin teraz też właśnie założył nowe forum. Szczytny pomysł. Mam nadzieję, że nie popełnisz ani jednego błędu, który był udziałem administracji poprzedniego forum. Boję się, że to jest nadzieja płonna, ale daję Ci kredyt zaufania i zobaczymy. Dlaczego mówię, że sobie zawłaszczył? Tak trochę żartobliwie polski podcasting. Polski podcasting Sugeruje, że mamy do czynienia z y, jakąś większością zjawiska, bądź z jakimś miejscem przekrojowym, przeglądowym, i chociaż być może do pewnego stopnia tak jest. To tak samo jak katalog podcastów, na który ktoś trafi, widzi, mieli się tamte kilkadziesiąt podcastów aktualizowanych, nie ma pojęcia o tym, co dalej, bo, bo nie ma. Takie węzły. E, są dobre dla ich administracji, niekoniecznie całkiem dobre dla całości środowiska. Marzy mi się taki portal, jakim był kombinat podcastowy, który zdechł, bo nie miał kto przy nim robić, czyli portal, w którym są y, teksty krytyczne, portal, który podaje newsy z życia środowiska, portal, który omawia zagadnienia i ma trochę innych rzeczy. Taki portal jak y, Gildia w komiksie jak Polter, w komiksie jak e, Aleja komiksu. Taki portal, jakim dla Batmana jest Batcave. <śmiech> Tylko, że my chyba nie mamy szans na taki portal, dlatego, że bylibyśmy skazani w zasadzie na kilkanaście recenzji aktualnych e, działających podcastów. No może kilkadziesiąt, bo może aktualnych regularnych, działających, funkcjonujących podcastów. Być może jest i 50 nawet w Polsce w tym momencie. Oczywiście część działa zupełnie niezależnie od środowiska. No nie oszukujmy się, są podcasterzy, którzy nadają i nie dają nawet złamanego faka na to, że oprócz nich istnieje jakiś inny podcasting w tym kraju. Jest im z tym dobrze i wiedzie im się dużo lepiej niż wszystkim tym środowiskowym nie mamy szans na taki portal, bo nie byłoby na nim co robić i nikt nie chciałby na nim pisać, bo musiałby pisać w towarzystwie kogoś, kogo nie lubi. A ponieważ rdzeń polskiego podcastingu tworzy prawdopodobnie 50, być może 80 osób, to oni wszyscy w zasadzie wewnątrz siebie się nie lubią, a nawet jeżeli ja mam wszystkich tych ludzi za przeproszeniem w dupie, to część z nich i tak myśli, że ja ich nie lubię i w związku z tym nie lubi mnie, albo ma do mnie żal o coś, co kiedyś zrobiłem, o czym zdążyłem zapomnieć. I chyba wszyscy tak mamy. W związku z tym <śmiech> sytuacja jest nie do uratowania. Z tym się nic nie da zrobić. Dopóki podcasting nie osiągnie poziomu środowiska takiego przynajmniej jak komiks w Polsce, a jest to praca na przynajmniej następne 10 lat, bo muszą upowszechnić zupełnie inne kanały. Musi dorosnąć pokolenie, które teraz żyje, a sieć nie jest dodatkiem do prawdziwego świata, tylko częścią prawdziwego świata. Pokolenie, które teraz mając lat 12 nagrywa śmieszne filmy, opowiadając o swojej kamerze na YouTubie, być może dla nich to będzie coś normalnego. Tylko, że wtedy dla tych starych podcasterów Środowisko przestanie być tym, czym jest teraz. E, I będziemy mieli krzyk o dzieciach Neo i o podobnych zjawiskach. W związku z tym no cóż, no moje małe drogie środowisko. Stoję sobie na samym obrzeżu kółka, patrzę na ten cały burdel, który tam się rozgrywa. Czasem kogoś hopluję, czasem wetknę komuś kij w szprychy, czasem się z kimś bratam. Fajnie by było, zrobić znowu latem jakieś spotkanie. Tylko nie gdzieś w dupie. Zróbmy spotkanie jak biali ludzie w jakimś dużym mieście. Wierzcie mi, że naprawdę będzie fajniej. Pozdrawiam.